Ewangelia Świętego Marka, rozdział 11: A gdy się przybliżyli do Jeruzalemu i do Betwagę, i do Betanii, ku Górze Oliwnej, posłał dwóch uczniów swoich i rzekł im: Idźcie do miasteczka, które jest przeciwko Wam, a wszedłszy do niego, zaraz znajdziecie ośle uwiązane, na którym nikt z ludzi nie siedział: Odwiążcie je, a przywieźcie. A by wam kto rzekł, cóż to czynicie, powiedzcie, iż go Pan potrzebuje, a wnet je tu pośle. Szli tedy i znaleźli ośle uwiązane u drzwi, na dworze, na rozstaniu dróg i odwiązali je. Tedy niektórzy z onych, co tam stali, mówili, cóż czynicie, że odwiązujecie ośle? A oni im rzekli, jako im był rozkazał Jezus i puścili je. Przywiedli tedy ośle do Jezusa i włożyli na nie szaty swoje, i wsiadł na nie. A wiele ich słali szaty swoje na drodze, drudzy zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A którzy wprzód szli i którzy poza szli, wołali, mówiąc: Hosanna, błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. Błogosławione Królestwo Ojca Naszego Dawida, które przyszło w imieniu Pańskiem. Hosanna na wysokościach. I wjechał Jezus do Jeruzalemu i przyszedł do kościoła, a obejrzawszy wszystko, gdy już była wieczorna godzina, wyszedł do Betanii z dwunastoma. A drugiego dnia, gdy wychodzili z Betanii, łaknął i ujrzawszy z daleka figowe drzewo mające liście, Przyszedł, by znać, co na nim znalazł, a gdy do niego przyszedł, nic nie znalazł, tylko liście, bo nie był czas figom. A odpowiadając Jezus rzekł mu, niechajże więcej na wieki nikt z ciebie owocu nie je. A słyszeli to uczniowie jego. I przyszli do Jeruzalemu, a wszedłszy Jezus do kościoła, Począł wyganiać sprzedawające i kupujące w kościele i poprzewracał stoły tych, co pieniędzmi handlowali i stołki tych, co sprzedawali gołębie. A nie dopuścił, żeby kto miał nieść naczynie przez kościół i nauczał mówiąc im. A zaż nie napisano, że dom mój, dom modlitwy będzie nazwany od wszystkich narodów, a wyście go uczynili jaskinią zbójców a słyszeli to nauczeni w piśmie i przedniejsi kapłani i szukali, jakoby go stracili, albowiem się go bali, przeto iż Wszystek Lud zdumiewał się nad nauką jego. A gdy przyszedł wieczór, wyszedł z miasta, a rano idąc mimo figowe drzewo, ujrzeli, iż skorzenia uschło. Wtedy wspomniawszy Piotr rzekł mu, mistrzu, Oto figowe drzewo, któreś przeklął, uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł im. Miejcie wiarę w Boga, bo zaprawdę powiadam wam, iż ktobykolwiek rzekł tej górze, podnieś się, a rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swojem, lecz by wierzył, że się stanie, co mówi, stanie mu się cokolwiek rzecze. Przetoż powiadam wam, o cokolwiek byście modląc się prosili, wierzcie, że weźmiecie, a stanie się wam. A gdy stoicie modląc się, odpuśćcie, jeśli co przeciwkomu macie, aby i ojciec wasz, który jest w niebiesiech, odpuścił wam upadki wasze. Bo jeśli wy nie odpuścicie... I ojciec wasz, który jest w niebiesiech, nie odpuści wam upadków waszych. I przyszli znowu do Jeruzalemu. A gdy się on przechodził po kościele, przystąpili do niego przedniejsi kapłani i nauczeni w piśmie i starsi. I mówili do niego, którąż to mocą czynisz, a kto ci dał tę moc, abyś to czynił? Wtedy Jezus odpowiadając rzekł im, Spytam Was i ja o jedne rzecz. Odpowiedzcież mi, a powiem, którą mocą to czynię. Chrzest Jana z niebaż był, czyli z ludzi? Odpowiedzcie mi. I rozbierali to sami między sobą, mówiąc: Jeśli powiemy z nieba, rzecze, przedrzeście mu tedy nie uwierzyli. A jeśli powiemy z ludzi? Bojemy się ludu, albowiem wszyscy Jana mieli za prawdziwego proroka. Tedy, odpowiadając, rzekli Jezusowi, nie wiemy. Jezus też odpowiadając, rzekł im, i ja wam nie powiem, którą mocą to czynię.